To jest okropne uczucie, kiedy pewnego dnia budzisz się i dochodzi do ciebie świadomość, że nigdy nie będziesz w stanie cofnąć się o parę lat wstecz, tak żeby zachować całą swoją wiedzę, doświadczenie, ale być o te parę lat wstecz. A to by było całkiem zajebiste, bo powiedzmy mając 40 lat, umiejąc sporo różnych rzeczy, mając doświadczenie, można by się cofnąć do wieku powiedzmy lat 10. I tutaj nagle okazuje się, że jesteś genialnym dzieckiem, bardzo mądrym życiowo, z wielką wiedzą wszelaką, wtedy by cię zabrali do... Jakiegoś laboratorium i by przeprowadzali na tobie eksperymenty, żeby zrozumieć na czym polega fenomen twojego genialnego mózgu, umysłu, czego tam jeszcze. To by zmieniło twoje życie w piekło, między innymi też dlatego, że e, żadnych rówieśników byś nie miał za przyjaciół, a ci starsi to też by widzieli w tobie, przecież, przecież jesteś dziesięciolatkiem, nie będziemy się z tobą zadawać. Nikt by cię nie lubił e, i, i by się wpadło w depresję, i by się popełniło samobójstwo i zniszczyło swoje alternatywne życie, które miało być takie zajebiste. Tak, to jest kolejny odcinek innego konceptu. Jedyny, który się wydarzy o tym numerze, nie wiem jakim, 50, któryś, 60, któryś, nie wiem, nieważne. Grunt, że jestem już z Wami, w Waszych słuchawkach. Przez dłuższy czas i parę tygodni temu nagrałem odcinek, w którym starałem się przybliżyć historię rodziny Guggenheimów. Rodziny, która zaczynając praktycznie od zera w przeciągu paru pokoleń stała się jedną z najbardziej obrzydliwie bogatych i najbardziej wpływowych rodzin świata. Dzisiaj temat podobny, ale historia innej rodziny, historia rodziny Toyoda. Chodzi o założycieli firmy Toyota, jednej z największych firm współczesnego świata. Jak to było? Posłuchacie za chwilę. Yy, I dla tych, którzy liczyli na pół godziny radosnego pieprzenia na różne tematy, ewentualnie bez tematu takiego audioblogowego pieprzenia, no to nie tym razem, może kiedyś indziej. Zapraszam do słuchania. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami i morzami, w kraju bardzo odległym, bo w Japonii, w japońskiej wiosce, dawno, dawno temu, bo w roku 1867 przyszedł na świat Sakishi Toyoda. Był on synem cieśli, a jego matka dorabiała nieco do domowego budżetu, sprzedając utkane przez siebie tkaniny na prostym, prymitywnym, drewnianym krośnie. Zakiszy jako dobry chłopak, patrząc się przez całe dzieciństwo, jak jego matka męczy się ze żmudną pracą, postanowił, że usprawni nieco to krosno i pos i poświęcał temu naprawdę sporo czasu. Nie do końca podobało się to jego tacie, który chciał przyuczyć syna do ciesielki. W końcu normalna sprawa, żeby rzemiosło przeszło z ojca na syna, prawda? Sakishi miał jednak inne plany i był w nich wytrwały. W wieku, w wieku 23 lat udał się do Tokio, by zobaczyć wystawę przemysłową, na której przedstawiono nowoczesne, mechaniczne cuda, jakie wcześniej nawet mu się nie śniły. Tak bardzo go to zainspirowało, tyle nowych, nowatorskich, cudownych pomysłów się pojawiło w jego głowie, że już rok później opatentował nowe drewniane krosna, które zwiększyły wydajność produkcji o jakieś 50%. Może to nie była rewolucja, jednak znacznie usprawniła pracę w domowych warunkach. Wkrótce Sakishi przeprowadził się do Tokio, gdzie przeniósł swoją uwagę z krosien drewnianych, tradycyjnych, na mm, krosna mechaniczne. Już zupełnie inna półka, inna perspektywa. Tu już można było myśleć o rozwinięciu nowej zupełnie gałęzi przemysłu jak na warunki japońskie w Europie już od dawien dawna takie krosna były jednak sprowadzenie ich do Japonii było bardzo drogie co później okazało się kluczem do sukcesu do tych pierwszych sukcesów Sakishiego w Tokio borykał się jednak z wieloma problemami także osobistymi jego małżeństwo skończyło się porażką, wrócił więc do rodzinnej wioski razem z dziećmi. Zostawił żonę, ożenił się po raz kolejny i zaczynając niejako życie na nowo, nie ustawał w wysiłkach przy pracy nad sprawnymi krosnami mechanicznymi. Sam też zaczął produkować tkaniny, i e, okazało się, że już po niedługim czasie miał około 60 krosień wodnych i parowych własnego pomysłu i własnej konstrukcji. Maszyny te były tańsze od sprowadzanych z Europy, no i nie były wcale takie złe. Więc e, korporacja handlowa Mitsui porozumiała się z nim że będą produkować i sprzedawać na cały świat kros na jego produkcji. W czasie, gdy firma nie przestawała się rozwijać, sam Sakishi wiedział, że jego produkty ustępują pod względem jakości liderom rynku i nie przestawał nad nimi pracować. Sam pisał coś takiego. Nie uda ci się stworzyć nowego produktu, jeśli nie pracujesz nad nim samodzielnie, nie skupiasz się na każdym najmniejszym szczególe, a następnie nie poddajesz go wyczerpującym testom. Nigdy nie powierzaj pracy nad nowym produktem innym. To nieuchronnie zakończy się porażką, a ty będziesz czynił sobie wyrzuty. Zgodnie z tą myślą udoskonalał cały czas swe wynalazki. W międzyczasie wybuchła wojna, Drastycznie wzrosło zapotrzebowanie na produkty tekstylne, na tkaniny, na mundury. Firma bardzo, bardzo się rozrosła i Sakishi Toyoda zatrudniał już około tysiąca robotników. A w roku 1924 wynalazł nowe, automatyczne korosno o nazwie Typ G Toyoda, mmm, które okazało się na tyle przełomowe, że wyprzedził konkurencję. Samouk bez doświadczenia, dzięki ciężkiej, wytężonej pracy, został liderem w produkcji krosien. Kilka lat później sprzedał swój patent brytyjskiej konkurencji i został milionerem, co tu dużo mówić. Był jednak dosyć stary. Wiedział, że jego aktywność zawodowa zmierza do końca. Już wiele tutaj cudów nie zdziała. Postanowił zostawić biznes w rękach rodziny. Tutaj taka ciekawostka, bo japoński model rodziny wyglądał zupełnie inaczej niż ten europejski i amerykański. Otóż do japońskiej rodziny można było się też wrzenić, zyskując tym wszystkie prawa na równi z rodzonymi dziećmi. W tym przypadku sytuacja prezentowała się następująco. Otóż Sakishi, założyciel dużej firmy tekstylnej, miał kilkoro dzieci, a jego najstarszym synem był Kishiro. Zdolny, ambitny chłopak, należało mu się stanowisko głowy rodziny, kiedy już jego ojciec oddałby wszystkie te firmy, wszystkie rodzinne takie sprawy w ręce młodszego pokolenia. Ale Kishiro miał też siostrę. I ta jego siostra znalazła sobie... Mm, no, ożeniła się z Risaburo Kogami, który był o 10 lat starszy od Kishiro. I tutaj Teraz wychodzi ta dziwność japońska. Otóż Risaburo Kogami przybrał nazwisko żony, stał się Risaburo Toyodą i przez to został niejako najstarszym, takim adoptowanym, takim przygarniętym, przyszywanym synem, ale jednak najstarszym synem Sakishiego. I to jemu się należało teraz pierwszeństwo i w tytułach, i w dziedziczeniu, i we wszystkim, i w ogóle, i tak. Ale go zrobili, co nie? Całe życie sobie żyjesz, myśląc, że ha, jestem najstarszym synem, o e, cały cały ten majątek, który należy do mojego ojca, i w ogóle wszyscy mnie będą szanować, w rodzinie wszyscy się będą nie słuchać, bo jestem najważniejszy, jestem głową tego wszystkiego. A tu nagle dupa, bo twoja siostra sobie znalazła starszego faceta i się z nim hajtnęła. Ale, jaja, no tak było. Jednak e, Kishiro, no, miał łeb. Miał łeb, był zdolny i wszyscy, wszyscy to e, widzieli. A poza tym, no, dalej był synem, bardzo liczącym się członkiem e, rodziny i poza tym otrzymał bardzo dobre wykształcenie, ukończył najlepszy, najlepszy uniwersytet w Japonii, a potem jeździł po Europie i zwiedzał różne fabryki tekstylne i nie tylko, głównie po to, żeby tam podpatrzyć różne szczeguliki do firmy ojca, a także pomagał mm, zawierać różne kontrakty, a w wolnych chwilach zwiedzał fabryki samochodów. I teraz sobie można wyobrazić go. Pamiętacie, kojarzycie ten stereotyp japońskiego turysty, że obwieszony aparatami robi zdjęcie wszystkiemu, co się rusza i co się nie rusza. I wtedy aparat fotograficznego Kishiro zapewne nie miał ze sobą, ale miał za to malutki japoński ołóweczek, i w malutkim japońskim notesiku malutkimi japońskimi znaczkami notował wszystko, co zauważył. Był przy tym bardzo szczegółowy, e, analityczny umysł. Od razu można było e, zauważyć, a przy tym no, takie zacięcie, że trzeba, trzeba włożyć dużo pracy, żeby coś osiągnąć. A cel miał naprawdę spory. Cel, który postawił przed nim jego ojciec, a który on w pełni zaaprobował, czyli skonstruowanie Japońskiego samochodu, pracą japońskich rąk. Do tego czasu w Japonii było zaledwie parę amatorskich samochodów, sprowadzanych z zagranicy czasem, skręcanych na miejscu. Nie było tam żadnego przemysłu samochodowego. Zadanie ambitne? No, jak to się potoczyło dalej? wszystkich Gom z zimowego Tokio. Gom jo bar, który nie posiada swojego promosa. No ale gość bardzo fajnie opowiada o tym, jak mu się żyje w Japonii, więc wygooglujcie sobie słówko Japanimation, Japanimation i posłuchajcie jego podcastu. To była reklama, wracajmy do tematu. W trzecim roku Kishiro był już gotowy, żeby przedstawić rodzinnemu zarządowi swój plan. Postanowiono, że zostanie wydzielony nowy oddział samochodowy, na czele którego jako prezes, taki oficjalny prezes stanie najstarszy syn Risaburo. Ale w rzeczywistości wszystkim zarządzać miał Kishiro. W końcu on się na tym znał, on był inżynierem, to był jego pomysł. Jego prawą ręką Miał być inny też taki nieco przyszywany syn Sakishiego, bo jego bratanek, który został także wysłany na studia inżynieryjne. I ten właśnie nacisk na wykształcenie pozwolił otworzyć przed firmą zupełnie inne perspektywy, zupełnie inny sposób myślenia. Postanowiono, że zanim zaczną cokolwiek produkować, no to postarają się opracować standardy, które tak zjednoczą cały dopiero powstający e, rynek e, przemysł samochodowy w Japonii. Szybko też opracowano standard podwozia. Problem jednak był z silnikiem. No i tutaj spośród wszystkich powstających dopiero co firm samochodowych japońskich, takich jak... E, Nissan i Isuzu no to Toyodzie udało się jako pierwszej stworzyć coś naprawdę sensownego z, właśnie ze względu na to wykształcenie dowodzących firmom. Szybko podjęto budowę fabryki, sprężono się nad pracami i już w roku 35 na wiosnę zjechał z taśmy produkcyjnej pierwszy samochód osobowy Model A1 jody. był to samochodzik, no może nie idealny, ale działał. No i szkopuł w tym tkwił, że był łatwy do rozwoju i był dosyć uniwersalny pod tym względem, że łatwo było go naprawić i sporo jego części można było zastąpić częściami amerykańskich samochodów. Był to więc model bardzo obiecujący. Jednak Japonia lat 30. średnio nadawała się na środowisko do rozwoju branży samochodów osobowych. Jak pamiętamy z historii, no to Japonia w latach 30. postanowiła zmienić się w machinę wojenną no i stała się takim hegemonem, zbrojnym hegemonem w tej części świata. I e, równocześnie też przez to, że prowadzili dosyć agresywną politykę wobec różnych sąsiadów, czyli mordowali ich, podbijali i grabili, no to e, stosunki ze Stanami Zjednoczonymi coraz bardziej się psuły. W roku 1935 japoński rząd wydał dekret dotyczący produkcji pojazdów motorowych który to dekret przyznawał priorytet ciężarówkom. Wiadomo, ciężarówki są potrzebne, żeby szybko przerzucać armię żołnierzy z jednego miejsca na drugie. Tak, oprócz tego powstawały kolejne przepisy, które nakładały coraz to większe cła na zagraniczne, zwłaszcza amerykańskie samochody, a także w roku 1936 yy, taka yy, Taka rzecz się stała, że po pierwsze Toyota e, zmieniła nazwę na, ta firma zmieniła nazwę na Toyota, czyli taka nazwa, jaką znamy dzisiaj. A oprócz tego w życie weszło prawo nakładające e, obowiązek uzyskania licencji dla każdego przedsiębiorstwa, które przekroczyło jakąś tam liczbę sprzedaży, czy tam produkcji samochodów. E, I prawo to mówiło, też to, że, że to musi być japońska firma, przynajmniej w połowie czy tam ponad w połowie, żeby mogła działać na japońskim rynku. To e, właściwie eliminowało z rynku dwóch największych tamtejszych sprzedawców, czyli Forda i GM. Troszkę kombinowali, żeby połączyć się z Nissanem lub Toyotą ale w 1939 roku zrezygnowali z tego, no bo już wtedy klimat między oboma państwami był do dupy. Nic się nie dało zrobić. Było widać, że Japonia przygotowuje się do wojny. I w takiej sytuacji oto znalazła się Toyota. Skoro największym potencjalnym klientem był rząd, który chciał y, dla armii kupować ciężarówki, no to Toyota musiała przerzucić się na produkcję ciężarówek. Kishiro zlecił przebudowę fabryki, a także budowę nowej fabryki, która miała produkować 500 samochodów osobowych i 1500 ciężarówek na miesiąc. Równocześnie Kishiro. Wiedział, że trzeba coś zmienić w produkcji, w systemie powstawania samochodów w tej firmie. i, i no. Chodziło o to, że Japonia to jest kraj górzysty, kraj wyspiarski. Trans, transport w takich warunkach zawsze był i jest dosyć ciężki, a poza tym Japonia nie ma surowców naturalnych cała produkcja przemysłowa była w zasadzie zależna od importowanych surowców z zagranicy. Kishiro wymyślił więc nowy system zaopatrywania w surowce swoich fabryk, a także nowy system magazynowania powstających półproduktów i końcowych samochodów. Miało to na celu zminimalizować koszty produkcji. Później w następnych dziesięcioleciach było to tak modyfikowane, tak rozwijany był ten system, że no, do tego dojdziemy później. W każdym razie odniosło to duży sukces. Z tym, że na początek nie za bardzo dało się wcielić w życie ten system, bo o ile produkcja była jako taka, no to nikt nie chciał samochodów kupować zastój był drobny kryzys no i co tutaj dużo mówić firma stanęła na granicy bankructwa i wtedy wybuchła wojna jeszcze większa wojna niż wcześniej, druga wojna światowa rozpoczęły się działania i armia skupowała wszystko co było w stanie się poruszać Toyota ocalała Japonia podbijała kolejne kraje, ambicje wojskowych cały czas tylko rosły i rosły. I no, dopiero po paru latach szale wojennych działań troszkę się zachwiały i zaczęły przechylać się w stronę, w stronę Amerykanów. Jednak, jednak, w Japonii cenzura działała tak sprawnie, że Japończycy do samego końca II wojny światowej byli przekonani o bliskim zwycięstwie i zapanowania nad światem. Wieloletnie wyczerpanie wojną było okupione tym, że nie dość, że brakowało podstawowych produktów do życia, no to dla takiej dużej firmy jak Toyota brakowało pracowników. Zatrudniono, za zaczęto zatrudniać inwalidów, Kobiety, cięcia dotknęły także samych produktów finalnych. Zaczęto eksperymentować z tym, żeby konstrukcja była jak najlżejsza, jak najmniej kosztowała. Staśmy zjeżdżały i były oddawane armii ciężarówki z tylko jednym światłem. Wszystko starano się zrobić tak, żeby ciężarówkę, czy inny pojazd można było szybko, sprawnie rozebrać, przenieść przez dżunglę załadować na jakąś łódkę, nawet niewielką wszystko, każda część musiała być jak najbardziej uniwersalna tak więc inżynierowie z Toyoty przyczynili się troszkę do tej słynnej pomysłowości Japończyków w trakcie II wojny światowej w 45 roku jednak w końcu cesarz Hirohito stwierdził, że trzeba ścierpieć to co nie wydaje się możliwym do ścierpienia i zaakceptował klęskę był to szok także dla pracowników Toyoty w końcu lada dzień Japonia miała zwyciężyć a tu co? porażka? klęska? tak było w ostatnim roku wojny przez to całe wojenne wyczerpanie kompania wyprodukowała jedynie nieco ponad 3200 ciężarówek i autobusów i nie było wśród tym już żadnego samochodu osobowego. Chociaż w magazynach zalegało, zalegały materiały do produkcji ilości dziesięciokrotnie większej. Zgodnie z logiką oznaczało to koniec przedsiębiorstwa, jednak elastyczność i pomysłowość zarządzających oraz pracowników no były niesamowite i postanowiono skoncentrować się na przetrwaniu. Pracowników oddelegowano do uprawy warzyw, wybudowano młyn, piekarnie, kopalnie węgla, po to, żeby ludzie pracujący w firmie mogli być jak najbardziej samowystarczalni, żeby nie poumierać z głodu. Kishira polecił kuzynowi Eijiemu założyć w sąsiedztwie wytwórnię wyrobów porcelanowych, podczas gdy inne oddziały Toyoty produkowały garki i patelnie. Swojego syna natomiast wysłał na północ, żeby tam nauczył się jak najwięcej o wyrabianiu pasty rybnej, którą ewentualnie by można było później sprzedawać z zyskiem. No trzeba przyznać, że ta rodzina nie znała słowa poddać się. Kiedy tylko były poważne tarapaty, chwytano się czegokolwiek, tylko się dało, żeby, żeby nie upaść, żeby się nie załamać. Szczęśliwie dla Toyoty amerykańskie władze okupacyjne zorientowały się dosyć szybko, że do utrzymania swojej pozycji potrzebują środków transportu i Amerykanie zwrócili się do kompanii, aby ta wznowiła produkcję ciężarówek, a Kishiro odpowiedział z wielką ochotą. W końcu trzeba było zużyć części czekające w magazynach, a taki pewny, dobry, klient jak amerykańska armia no to gwarantował parę lat regularnych dużych zleceń no i, i że będą płacić to też było pewne więc kompania mogła wrócić do pracy tego do czego została założona czyli znowu zaczęły z taśmy zjeżdżać ciężarówki ciągle jednak był to trudny okres dla Toyoty Pierwszym odruchem e, Kishiro było ogłoszenie grupowego zaciśnięcia pasa, które polegało na tym, że po raz kolejny obniżono pensję i, no i trzeba było sporo ludzi zwolnić. Nic dziwnego, m, że robotnicy byli troszkę, troszkę zgorszeni taką zapłatą za, za długotrwałe wyrzeczenia i poświęcenia. E, nastroje w fabrykach naprawdę zrobiły się nieprzyjemne, więc e, chcąc uspokoić e, załogi, no to Kishiro zaproponował, że może, tak zasugerował, że może część z pracowników sama dobrowolnie e, zwolni się z pracy, żeby ci, którzy naprawdę jej potrzebują, nie musieli jej tracić. No i też e, dał przykład, jak taki dobry ojciec, Dał przykład swoim podwładnym i sam zwolnił się tak oficjalnie. Zrezygnował z pracy. I o dziwo, przykład został bardzo ciepło przyjęty i e, duża część pracowników też zadeklarowała gotowość odejścia z pracy. Nawet więcej to było niż, niż e, konieczne było do zwolnienia. A Toyota, firma, no, trzeba przyznać im, że zrobili co mogli, żeby tym pracownikom znaleźć inną, jak najlepszą pracę. Nastroje w fabrykach się uspokoiły i kompania wznowiła produkcję. Szczęśliwe czasy dopiero miały nadejść. O tym, jak było źle, może świadczyć fakt, że w pewnym momencie w roku 1948 długi Toyoty były ośmiokrotnie większe od ich kapitału. Ale na początku lat 50. kolejny wybuch wojny ocalił Toyotę. Ameryka potrzebowała przyjaznej potęgi przemysłowej w Azji, a pozycja Japonii tutaj się wydawała naprawdę idealna. W lipcu 1950 roku amerykański Departament Obrony złożył zamówienie na 1000 ciężarówek. Do marca 51 roku zamówienia te wzrosły do niemal 5000. I przez pierwszą połowę lat 50. do Japonii spłynęły kontrakty przemysłowe o wartości około 3 miliardów dolarów w tym pokaźny udział miała właśnie Toyota. Stany Zjednoczone, które dopiero przed chwilą, wczoraj były śmiertelnym wrogiem okazały się zbawcą dla Japonii. To był taki dar wody życia dla Toyoty i dla całej podnoszącej się z upadku gospodarki japońskiej. Jeszcze przed wojną koreańską Niedługo przed złożeniem dymisji, Kishiro nakreślił problem, który panował w państwie i w firmie mniej więcej tak: Japoński przemysł samochodowy był karmiony i chroniony przez kontrolowaną gospodarkę, i nigdy nie stawił czoła wzburzonym falom wolnego rynku. Był niczym roślina uprawiana pod szklarnianym kloszem. Co więcej, z globalnego, obiektywnego punktu widzenia Toyocie brakuje bardzo wiele do światowej pierwszej ligi. Ze względu na klęskę Japonii sami siebie postrzegamy jako kompanię trzecioligową. Ostatecznie to nie Kishiro miał zmienić ten punkt widzenia. Zmiany takie wymagały długiego czasu i dokonały się dzięki wspólnym wysiłkom zarówno członków rodziny Toyota, jak i pracowników spoza rodziny. Po rezygnacji Kishiro z najważniejszych stanowisk, najaktywniejszym i głównym członkiem rodziny w firmie stał się jego kuzyn Eiji. Zaczął on pracę w kompanii samochodowej zaraz po ukończeniu studiów, mimo że był przeznaczony do przejęcia pałeczki w Tekstylnej branży, ale senior Rodu Sakishi powiedział, że nie, tych chłopaku będziesz się zajmował samochodami. To było święte słowo, seniora Rodu, więc chętnie, niechętnie Eiji przeszedł do działu samochodowego. Wkrótce zarząd postanowił, że kompanii przydałaby się pouczająca podróż do Stanów Zjednoczonych żeby tam odwiedzić parę fabryk największych producentów samochodów. W podróż tą wybrał się sam Eiji. Na wydatki yy, przeznaczył sobie tylko 3000 dolarów. Bardzo, bardzo skromna yy, kwota. To sporo świadczy o tej osobie, ale zmieścił się w tym. A amerykańskie przedsiębiorstwa wcale nie kryły przed nim swoich tajemnic, nawet chętnie się nimi dzielono. No bo kto by się spodziewał, że Toyota, która produkowała w owym czasie 40 samochodów dziennie, mogłaby stanowić jakąkolwiek konkurencję dla Forda, który produkował tych samochodów 20 tysięcy na dzień. AG nauczył się jednak tam wielu e, bardzo cennych rzeczy, no i zauważył też, że w sumie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, żeby tak samo, albo i nawet i lepiej zorganizować Toyotę. AG miał silną pozycję w rodzinie, miał doświadczenie, ale miał też opinię człowieka zbyt delikatnego, żeby kierować firmą, która teraz miała wejść w fazę agresji, i konkurować z największymi graczami o szczyty rynku. Prezesem oficjalnym został więc człowiek z zewnątrz Ishida Taizo, ale rzeczywista siła spoczywała w rękach Taichego Ono, profesjonalnego menadżera i, jak głosi legenda, pedanta. Ponoć potrafił on krążyć po halach produkcyjnych bez końca, Obserwował, co się tam dzieje i torturował pracowników różnego szczebla pytaniami dlaczego, po co, jak. Nawet ktoś o nim napisał, że terroryzował wszystkich swoich współpracowników, wyciskał z nich ostatnie poty, beształ ich, poniżał, ciskał w nich przedmiotami, kopał. A co najśmieszniejsze, znowu jest dla nas tej japońskiej kulturze no to mimo, że podwładni robili co mogli żeby go unikać jak ognia no to podziwiali go bo miał takie cechy bardzo uważane za bardzo dobre zalety jak stanowczość dyscyplinę no i był surowym takim człowiekiem a ponadto był wielkim wizjonerem i to on rozwinął stworzoną przez Kishiro ideę oszczędnej produkcji i przekształcił ją w system znany dzisiaj jako system produkcyjny Toyoty, który można dzisiaj zaobserwować w większości wielkich przedsiębiorstw w różnej formie. W sumie, jakby się nad tym zastanowić, no to system przez niego wprowadzony na przestrzeni paru dekad miał dla przemysłu podobne znaczenie jak wymyślenie przez Forda linii produkcyjnej. Celem nowego systemu było przede wszystkim ograniczenie marnowania czasu i przestrzeni, czyli oszczędności, oszczędności, jeszcze raz oszczędności. Podobnie jak przy standardowej linii montażowej, pracownicy nie musieli się przemieszczać, materiału dostarczano do ich stanowisk pracy bezpośrednio. Było jednak parę różnic, z czego najważniejsza dotyczyła czegoś takiego jak dostawy just in time, dokładnie na czas. Dzięki temu można było zminimalizować do absolutnego minimum przerwy postoje w pracy, a także ograniczyć koszty magazynowania. Dzisiaj kilka dekad dalej doszło do tego, że jakby przeanalizować co tam Toyota w swoich dobrach ma no to wyjdzie, że oni nie posiadają magazynów, nie posiadają też własnych oddziałów, które zajmują się dostarczaniem, transportem wszystko to to są firmy podnajmowane firmy spoza Toyoty, które mają dostarczać dokładnie na czas w czasie gdy wszystko to miało miejsce no to Toyota znowu dostała swoją szansę w kolejnej wojnie tym razem to była taka dziwna wojna nazywana Zimną Wojną, w Chinach zagościł komunizm. Stało się jasne, że zachodnie państwa kapitalistyczne będą potrzebować silnego sojusznika w tej części świata, a Japonia wydawała się do tego idealna. Zapomniano o wojennych niesnaskach, zniesiono ograniczenia nałożone na ten kraj, żeby gospodarka mogła się dynamicznie rozwijać i dla Toyoty oznaczało to mniej więcej tyle, że zostały dla niej otwarte, niedostępne dotychczas rynki zbytu na całym świecie, niemalże na całym świecie. Produkcja z roku na rok zwiększała się i w końcu koniecznością stało się otworzenie nowych fabryk już nie w samej Japonii, ale i na innych kontynentach. A w roku 67 na stanowisko prezesa powrócił przedstawiciel rodziny Toyoda, Eiji Toyoda w końcu doczekał się prezesury tego wielkiego przedsiębiorstwa. Kolejne ich samochody stawały się coraz to lepsze, coraz to bardziej popularne i łatwiej dostępne, no bo nie należały do tych najdroższych. Warto tutaj wspomnieć y, chociażby o takim legendarnym modelu jak Corolla, która przez wiele, wiele lat y, była best bestsellerem na rynku. Lata mijały i tak oto Toyota doszła do tej pozycji, którą ma dzisiaj. A jak przeczytałem przed chwilą na Wikipedii, na chwilę obecną już od paru lat, to do niej należy tytuł lidera rynku w przemyśle samochodowym. I to już koniec odcinka. Toyota trzyma się nieźle, dalej należy do tej samej rodziny, co na początku. A ja tego chciałem powiedzieć, że ostatnie kilkanaście minut zmarnowałem na bezowocnym poszukiwaniu promosa jakiegoś podcastu, którego bym mógł zareklamować w tym odcinku. Niestety okazuje się, że promosów nie ma. No, dobra, są. Mam nawet taki folder, w którym mam większość promosów, które się kiedykolwiek ukazały, jeśli chodzi o, o reklamy podcastów autorskich ale większość z tych podcastów już nie istnieje, nie żyje. Tak, a te podcasty, które nadają w chwili obecnej, jakoś nie kwapią się do tego, żeby zrobić sobie reklamę i rozesłać ją po innych podcasterach, żeby zamieszczali ją w ramach swoich odcinków. Także jak mnie słucha jakaś osoba nadająca, to niech kopnie się w dupę i zrobi sobie promosika i nie lepiej niech mi też zrobi, bo ja też nie mam promosa innego konceptu. Tak, troszkę na hipokrytę wychodzę w tym momencie, prawda, ale ciężko tak samemu sobie zrobić jakąś sprytną reklamę. Zawsze, zawsze ona jest taka niesatysfakcjonująca, nie wiadomo jak ugryźć samemu kawałek swojej twórczości żeby ją przekazać innym, tak. No, no to tyle. Do usłyszenia. Hej.